To są informacje Polskiego Radia 24. Polska zaskarży do TSUE umowę z Mercosurem. Rządowi nie podoba się sposób jej procedowania. Sprawca wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, przyznał się do winy. Dziś zapadnie decyzja o areszcie. Ponad 70 związków sportowych chce odwołania prezesa PKOL-u. W tle afera zonda krypto. Minęła północ. Radosław Siennicki, zapraszam. Polska zaskarży umowę o wolnym handlu z krajami Mercosuru do TSUE, poinformował premier Donald Tusk. Rząd ma wątpliwości w sprawie procedowania umowy. Skarga oficjalnie ma wpłynąć do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w ciągu miesiąca.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 57-latek zatrzymany po wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia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 Mężczyzny. Przedstawiciele ponad 70 związków sportowych zaapelowali o dymisję prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Odpowiadał on za podpisanie umowy sponsorskiej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto, która przestała wypłacać swoim klientom zgromadzone pieniądze. Związkowcy spotkali się na Stadionie Narodowym z kierownictwem Ministerstwa Sportu, aby rozmawiać o kryzysie wizerunkowym PKO-lu. O szczegółach Michał Makowski.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 Amerykańska administracja wyśle tam specjalnego wysłannika Steve'a Witkofa i doradcę prezydenta Jared'a Kushnera. Iran będzie reprezentować szef dyplomacji Abbas Arakci. Przypomnijmy, poprzednie rozmowy sprzed dwóch tygodni zakończyły się fiaskiem. Być może już za miesiąc wiadomo będzie, kto wybuduje następcę daru młodzieży. Uniwersytet Morski w Gdyni ogłosił przetarg w tej sprawie.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 na pokładzie statku znajdzie się miejsce dla 169 osób. To były informacje Polskiego Radia 24. Niemal w całym kraju będzie dziś pochmurno. Rozpogodzenia możliwe jedynie na południu i w centrum. Na północy miejscami przelotne opady deszczu,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 Wydział Zamiejscowy będzie w stanie nazwijmy to technicznie, obsłużyć wszystkich pokrzywdzonych, mam daleko idące wątpliwości. Wynika to z mojej wiedzy praktycznej. Natomiast każda osoba pokrzywdzona może zwrócić się do właściwej prokuratury ze względu na swoje miejsce zamieszkania i tam złożyć zawiadomienie i oczekiwać przez policję i prokuraturę podejmowania właśnie kroków w kierunku zabezpieczania tych pozostałych aktywów. I to są takie czynności, które ja w imieniu moich klientów wykonuję. Natomiast ja też widzę możliwość składania pozwu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 To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 Um...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 da zgodę i, i potwierdzi, że wszystko jest z tym zwierzęciem ok, to takie zwierzę może opuścić laboratorium i poszukać nowego domu. Czym pomagamy my? A właśnie, co działo się, jak nie było w Fundacji dla Prescue? Co się z nimi działo? E, dopóki e, nie zaczęliśmy działać e, właśnie to już e, 10 lat temu, to ten temat był taki trochę w szarej strefie, bo czasem, gdy ktoś tam e, po znajomości gdzieś znał kogoś z laboratorium, to udawało się jakieś poszczególne pojedyncze zwierzęta e, ratować e, przed, e, przed uśpieniem. E, no ale nie było to tak rozpropagowane na szeroką skalę. Też bardzo dużo osób pracujących w laboratoriach e, nie do końca wiedziało,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 i z cierpieniem, ze śmiercią tych zwierząt i z wieloma nieprzyjemnymi rzeczami. No ale trzeba powiedzieć, że tutaj coraz więcej stawia się różnych kroków właśnie do, do poprawy tej sytuacji. Coraz więcej też propaguje się metod alternatywnych do wykorzystywania zwierząt. Czy to, czy to, jeśli chodzi o różne leki, o różne metody badania ludzkich chorób. Niestety jest jeszcze tutaj dużo do zrobienia, duże pole do rozwoju tych metod i do większego ich propagowania. DZIĘKI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 Sofia Pawelska, członkini Krajowej Komisji Etycznej spraw Doświadczeń na Zwierzętach, była razem z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Niech żyją lapiki. <grych> A my słyszymy się w kolejnej audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia. Taki mamy klimat. Powtórka programu Autopromocja